Klasyk i nowość, nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na, na Nekropolitan. nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 3 lipca 2011 roku. Chyba Słuchacie u właśnie 349. A u ciebie który jest? U mnie jest marzec. Aha, no tak zapomniałem, sorry. To wszystko przez Witinga. W każdym razie y, już zostańmy tutaj, wiesz, jak to jest u mnie z numeracją. Więc <grym> słuchacie 349 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Mando z przeszłości. Cześć. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. I Szymas z przyszłości witamy również. Kurczę, to u ciebie fajnie jest, bo u mnie to upały. Ledwo jest z czym oddychać. Także hmm. z drugiej strony ty świętujesz rok pandemii, to też trochę helipa. No nic. Jeszcze mam lockdown. W każdym razie. Hmm. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o, o cudzych rozmowach, o cudzych połączeniach o serialu Coles. Coles z 2021 roku, projekt świeży i odpowiada za niego Fede Alvarez. Fede Alvarez, czyli nazwisko znane wszystkim miłośnikom grozy, bo to jest twórca nowej wersji martwego zła, tego martwego zła, w którym wylały się po prostu jakieś hektolitry krwi i po którym aktorka stwierdziła, że nigdy więcej nie zatrudni się w choriorze, bo praca z Alvarezem jednak była trochę zbyt wymagająca i przekroczyła jej oczekiwania. To jest też twórca Nie oddychaj, czyli innego, takiego właśnie sympatycznego chorearku, który następnie troszkę oderwał się od tej takiej grozy grozy i poszedł w kierunku. No innego rodzaju noir e, i właśnie roku, bo chciał e, nadać nowe życie ekranizacjom trylogii e, Millennium e, Stigala Lashona. a następnie przygotował właśnie dla Apple original serial, o którym dzisiaj porozmawiamy. No ale on wróci, nie? Bo on ma robić e, Nie Oddychaj dwa, przynajmniej pisać scenariusz, nie? Teksańską masakrę mhm. nową, także wróci do tego horroru. Tak, tak, tak. Ale tak czy siak, e, nawet gdy trochę zmienia klimaty, to nadal e, dość mocno obraca się w takich klimatach grozowo właśnie noirowych. tak nie, No bo Coles też e, ma sporo elementów horroru, nawet horroru cielesnego momentami, czego ja się na przykład nie spodziewałem. Ale jednocześnie e, to jest no, miks wielu gatunków, o czym pewnie porozmawiamy więcej za moment. Ale na razie skupmy się jeszcze na samej genezie tego serialu. Bo on został okrzyknięty czymś e, niezwykle oryginalnym i tam sporo osób tak się zachłysnęło, że o Boże, czegoś takiego to jeszcze nie było. E, no i e, ja mam trochę z tym osobiście problem, bo e, e, dobrze, może najpierw e, po, po kolei rozwinę to i do, na koniec przejdę do konkluzji. Więc e, w ramach serialu Calls tak naprawdę przede wszystkim słuchamy. Słuchamy rozmów telefonicznych w różnych nietypowych i często dramatycznych sytuacjach, okolicznościach, a w tle, bo to jest jednak serial z obrazem, tak, z wizualiami, śmigają różnego rodzaju kształty, takie dosyć abstrakcyjne. I z jednej strony no, słuchowiska radiowe, czy podcasty, czy audiobooki, no, to nie są niczym nowym, z drugiej strony sprzedanie ich w formie serialu na platformie streamingowej poprzez dodanie teł, to już jest jakoś tam nietypowym zagraniem, więc okej, okay, może warto to docenić, bo dla mnie no tutaj żadnej rewolucji nie było. Nie wiem jak dla ciebie Mando, bo my operujemy bardzo mocno w ramach tego medium audatywnego tak? i dlatego ja nie przeżyłem żadnego szoku oglądając ten serial, jeżeli chodzi o samą tę formę. Ja przez długi czas miałem problem, czy ja to w ogóle uznaję, że to jest serial. Taki serial wiesz, aktorski, telewizyjny, e, wrzucony do worka innych seriali. Bo, no bo umówmy się, to jest serial audio, to jest słuchowisko, czy też podcast fabularny. I takich rzeczy mamy mnóstwo i w Polsce. nie, Wejdźmy sobie nie wiem, na Storytel, wejdźmy do, w audiotece może mniej. Chociaż nie, też są podcasty tematyczne, ale... Jednak chyba jestem w stanie, to, to, czy, to odpowiadając na twoje pytanie, nie jest to dla mnie jakaś rewolucja, jest to raczej ciekawostka, jednorazowa. Uh -huh. Mam nadzieję, że, że nikt nie pójdzie tym torem dalej. Trochę wymuszona może pandemią, chociaż jak za chwilę rozwiniesz temat, to, to nie jest wcale nowość, czyli niekoniecznie. Ale no jestem w stanie to zrozumieć, że powiedzmy w, w czasie lockdownów, powstał tego typu serial i jestem w stanie jednorazowo zaakceptować to jako serial, bo okej, okay, to jest słuchowisko, ale słuchowiska nie mają tej, tej warstwy wizualnej. Nie? Więc jednak dostajemy tu coś, na co patrzymy. I, a, a to, na co patrzymy, nie jest tylko takim sobie bez sensu, jakimś tam, jakąś tam falą dźwiękową. Bo tam się dużo fajnych rzeczy w sumie rozgrywa. To jest dość ciekawie przedstawione. Mamy za każdym razem te naz, nazwiska, imiona bohaterów i, imiona, nazwy, nazwiska. No, tak. i, mhm. I wszystko, co oni mówią, to się pojawia tekstowo na ekranie, ale to ciekawie płynie, bo, bo to czasami jest prosta linia, gdy to jest faktycznie prosta rozmowa. Czasami ta linia przepływa w trójwymiar i zaczyna nam latać przez ten ekran i gdy już wiemy, o czym jest ten serial, to nabiera fajnego sensu. Gdy mamy kilka rozmów, bo, bo jest czasami kilka rozmów, te linie się fajnie przecinają trójwymiarowo i my widzimy nie płaszczyznę, a faktycznie, wiesz, układ z trzema osiami, nie? I, i, i to, i to mhm. fajnie płynie między sobą i zmienia kolory w zależności od tego, co się dzieje. Zmienia natężenie te, te, te skoki i, i, i bardzo często to jest naprawdę ciekawie rozgrywane. Jakoś pulsuje ten, ten ruch fali inaczej właśnie na tych różnych płaszczyznach mamy pęknięcia w niektórych odcinkach, gdy już wiemy, o co chodzi, gdy wrócimy, się, jest odcinek taki, za chwilę to rozwiniemy bardziej, gdy córka dzwoni do matki, to, to tam jest fajnie pokazane, jak to wszystko pęka. I w tym momencie może nie wiemy, o co chodzi, ale jak już tam się to połączy, to, to to jest ciekawie przedstawione. Fajnie jest zobrazowane, gdy właśnie jest ten horror cielesny, o którym mówisz. Bo to też robi się mnóstwo czerwieni i takie jakby żyłki przechodzą przez, taki, taki jakby. to nie jest rozbrysk, a krwi, ale, ale tak jest to, jest to no ogólnie ciekawie zrobione i, i, i zmierzam do tego mm -hmm. tą długą, tym długim monologiem, że jest tutaj też na co popatrzeć, także okej, okay, jestem w stanie wrzucić to do worka seriali tych zwykłych, tradycyjnych z platform streamingowych seriali aktorskich seriali wiesz, fabularnych wizualnych, ale jednorazowo jako jednorazowa ciekawostka mm -hmm. a myślisz, że dałoby radę oglądać ten serial bez obrazu? Myślę, że by dało radę. Co prawda z obecnego punktu widzenia podejrzewam, że byłoby to gorsze, ale gdyby zrobiono to od razu aktorsko nie miałbyś obecnego punktu widzenia i to by mogło być spoko, nie? To by były też krótkie odcinki, bo to przecież są ile tam? 12, 15 chyba najdłuższy, ma 20 minut, 9 odcinków i to można by zrobić, wiesz, to by nie było jakoś dynamiczne, dostałbyś w twarz niektórymi rzeczami pewnie tak już centralnie, tymi właśnie bardziej brutalnymi, makabrycznymi, chyba, że one też by były tylko słuchane przez drugiego rozmówcę, ale dałoby się zrobić, nie? Ale w sumie cieszę się, że tak to powstało, no bo mówię, z obecnego punktu widzenia wydaje mi się, że tradycyjnie aktorsko byłoby gorzej, tradycyjnie tak wizualnie. Mhm. Mm ja się zastanawiałem, czy można by odpuścić sobie całkowicie obraz, minimalizować to i tego słuchać, no i wydaje mi się, że tak. No jeżeli jakoś język po prostu nie byłby barierą, bo tutaj raczej lektor by się nie sprawdził, ale... No wtedy to by było klasyczne słuchowisko, nie? Wtedy już to byś sobie wrzucał na słuchawki i szedł mhm. na zakupy, nie? Także tak, dałoby radę, tylko że byłoby inaczej, bo ja jednak gdy to oglądałem, to skupiałem się na, na tej warstwie. To przyciągało moją uwagę to, co działo się na ekranie ostatecznie mhm mm ja ci powiem, że w pierwszym epizodzie, gdy tam mamy końcówkę taką trochę chaotyczną, tam sporo rzeczy się dzieje, to ja nie ogarniałem tych wizualizacji, bo mamy tutaj właśnie, tak jak Mando powiedział, czasami po prostu falę dźwięku, a czasami różnego rodzaju takie falujące linie, które układają się w różne symbole, czy stanowią metaforę tego, co się dzieje w fabule poszczególnych opowieści, całego serialu e, i też czasami tak e, te wizualizacje, one przypominają trochę kiedyś chyba w Windows Media Player, czy może, że teraz też to jest obecne, można było sobie puścić takie audio, takie wizualizacje po prostu do dowolnej muzyki, której się słuchało, tak, i tam mieliśmy animację na żywo tworzoną na podstawie dźwięków, no i tutaj mhm. to czasami też tak wygląda, tylko, że to jest dużo bardziej świadome. I rzeczywiście przy pierwszym sensie, i zwłaszcza przy pierwszym odcinku mi się to wydało dziwne, to znaczy trochę kombinowane. Ja nie nadążałem za bardzo nad tym i, i czasami e, tak trochę się wyłączałem, jeżeli chodzi o śledzenie nie, tego obrazu, ale gdzieś już tak w połowie e, sezonu, gdy skumałem, że to jednak e, wszystko jest strasznie, strasznie świadomie e, zastosowane, a nie po prostu dodane jako jakiś tam upiększacz, e, no to zacząłem to bardziej śledzić i też doceniać. Więc e, ta forma tutaj rzeczywiście się sprawdza. Ja też na początku, ja przecież na początku się ja na początku się kłóciłem przecież z Wami, że to, jest, że to w ogóle nie jest serial, że to bez sensu, po prostu mi jakieś tam dodano jakieś pierdoły, że równie dobrze mógłbym wziąć e, serial audio z, właśnie z jakiejś audioteki czy Storytel, czy z jakiegoś sklepu i, i, i tak jak mówisz, puścić Windows, Med, Windows Media Player, ale też dokładnie tak jak Ty, w pewnym momencie to zaczęło się, ja zaczą, zacząłem rozumieć o co w tym chodzi, a też ja do tych odcinków trochę wracałem, bo e, no, obejrzałem jakiś czas temu, teraz przed chciałem sobie przypomnieć, więc niektóre obejrzałem fragmentami, niektóre jeszcze raz w całości, bo na przykład nie pamiętałem, do czego do końca zmierzałem, no i wtedy już w ogóle to, to, to mi grało. No bo w Windows Media Player, ja się zgadzam, to jest bardzo podobne, tylko że tam po pierwsze to było z automatu, nie dopasowane do muzyki, po drugie to była jednak płaszczyzna, nie? Jednak dwuwymiarowy obraz, a tutaj ta płaszczyzna... Ale wydaje mi się, że tam też można było wybierać różne były opcje. Możliwe. Że tutaj tam, ta płaszczyzna... Albo, że ja pobrałem może skądś, no, ale na pewno ja miałem różne już. No, mhm. no bo tutaj ta płaszczyzna się przesuwa, nie? Ta fala nie jest zawsze linią. Czasami to jest właśnie płaszczyzna drgająca, która też przelatuje przed ekranem inaczej na przykład. Gdy mamy odcinek w samolocie, mhm. to, to jest w ogóle taka, taka długa jakby droga z linii złożonych i, i ona... Najpierw I mamy jest, też ale rzut na sam samolot, no, tak? No, najpierw i jak jest jak widziana gdyby... tak jak pas startowy, potem przesuwa się bokiem, te linie się łączą sobą, one czasami się układają w okrąg, czasami w trójkąt, zależy kto z kim rozmawia i w jaki sposób, czasami są to linie, które widzimy tak jakby żyłki, jakbyś sobie przez pokój przeciągnął od ściany do ściany, od podłogi do sufitu różne żyłki, nie? tak jak, mhm. tak jak ludzie w kryminałach robią na tablicy, tylko że w trójwymiarze i, i to też ma sens, nie? E, bo, bo to są po prostu połączenia pomiędzy różnymi punktami. Nie? Dokładnie, e, więc właśnie e... To doceniam, tak? że rzeczywiście jest to twór bardzo świadomy i że to tło ma znaczenie, tak? że to nie jest właśnie tylko ozdobnik, ale coś jednak istotnego. Ale też chcę podkreślić, że tutaj wyrazy uznania nie należą się wyłącznie Fede Alvarezowi czy Apple Original, bo to nie jest ich pomysł. Alvarez na zlecenie Apple po prostu zlokalizował serial francuski. tak? Przetworzył cudze dzieło i dokonał jego lokalizacji na rynek amerykański anglojęzyczny, bo serial Calls to pierwotnie produkcja Canal Plus na rynek tylko i wyłącznie francuski. Pierwszy sezon miał premierę w 2017 roku, drugi w 2019, trzeci w 2020. I Starałem się wejść to trochę głębiej, nie do końca mi wyszło, ale wiem, że odcinki premierowe i francuskiego i amerykańskiego Cole's mają identyczną fabułę. Tak? Tutaj one się pokrywają prawie całkowicie, później serial wydaje mi się, że się rozjeżdża, aczkolwiek stwierdzam to jedynie na podstawie opisów poszczególnych odcinków tego francuskiego oryginału z IMDb. I jakichś tam urywków, do których dotarłem w sieci, bo nie znam francuskiego i też zwyczajnie nie mam dostępu do całego sezonu po francusku, ale doszedłem do takiego wniosku, że Alvarez, no właśnie, nie odkrył Ameryki, a po prostu skoczył do Francji, pożyczył sobie tamtejszy pomysł i przełożył go na angielski i właśnie mówię, że zlokalizował go na Stany Zjednoczone, bo te epizody są teraz takie, no właśnie mocno amerykańskie, tak, te realia są takie, które mnie się kojarzą po prostu z produkcjami rozgrywającymi się w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie historie są na tyle uniwersalne, że w różnych innych krajach my w Europie też możemy to spokojnie śledzić i całkiem dobrze się bawić, bo Sprawnie się udało Alvarezowi to wszystko rozpisać, tak? czyli yy, przetworzyć te nietypowe sytuacje, przedstawić je w formie nietypowych konwersacji i do tego ktoś mu tam dorobił te wszystkie wizualizacje i to rzeczywiście bardzo dobrze ze sobą współgra. No ale tak jak mówię, to nie jest yy, nic rewolucyjnego, jakby nie patrzeć, tylko przetworzenie już czegoś, co powstało kilka lat wcześniej i tutaj podkreślę, że ten serial francuski miał już trzy sezony i prawdopodobnie pojawi się w tym roku czwarty, a to pozwala mi do mnie mywać, że i ten serial amerykański będzie miał kontynuację i być może zrobioną na tej samej zasadzie, czyli pomysł gdzieś tam pierwotny zostanie wzięty z Francji, ale odcinki zostaną troszkę tam przemianowane, dopasowane do USA. I tak, słuchamy różnych rozmów telefonicznych. Mamy dość istotne relacje między bohaterami. Tutaj w ogóle ja miałem wrażenie w tym momencie, że w każdym epizodzie pojawia się praktycznie, praktycznie w każdym pojawia się trójkąt miłosny, co też było zabawne, ale nie, to nie jest absolutnie serial o po prostu roztajkach sercowych, nawet jeżeli one gdzieś tam stanowią istotne tło czy istotny element historii. Okazuje się, że jest to serial science fiction w dużej mierze i do tego serial, który pierwotnie wydaje się być antologią stworzoną z zupełnie niezwiązanych ze sobą epizodów, a ostatecznie okazuje się być jedną spójną fabułą, spójną historią rozgrywającą się w jednym świecie i do tego jeszcze spajającą się formalnie, bo Finał ostatniego epizodu nawiązuje do początku pierwszego, więc mamy troszkę kazus Dark od Netflixa. Wszystko tworzy jako, niejako zamknięte koło. Tak jest. Jeszcze na wstępie mogę powiedzieć, że nie podoba mi się polski tytuł. Nieodebrane połączenie. Po pierwsze dlatego, że jest to wiele połączeń. Po drugie dlatego, że wszystkie one są odebrane. I jest to bez sensu. Tak to było absurdalne no, bez sensu. Miałem, miałem naprawdę takie poczucie z tych, pomimo tego, że to nie jest jakoś tam strasznie głupie, to takie miałem wrażenie jak właśnie w tych, w tych najgłupszych, te, te, te, te najgłupsze karty historii polskich tłumaczeń tytułów. No ale dobra, e... Tak jak mówisz, ja. No, znaczy ja już zostałem przez ciebie uprzedzony przed seansem, Wiedziałem, że to się będzie łączyć prędzej czy później, nie wiedziałem w jaki sposób. I przy pierwszym odcinku też miałem trochę chaos, yy, tak jak ty, ale on się okazuje tak naprawdę no, końcem w pewnym sensie, nie, więc to jest yy, takie koło zamknięte nie wiem, no, możliwe, że za chwilę się zrobi z tego pętla Nobiusa na przykład, ale to jest ciekawy zabieg, fajny, to mi się podobało. Też miałem wrażenie momentami, że ten może nie trójkąt, no w sumie tak, trójkąt miłosny, zdrady, że to się przewija, bo ja na przykład nie miałem takiego poczucia, że powtarza się dużo rzeczy tych fantastycznych, chociaż się powtarzają, ale na przykład właśnie bardziej mnie wkurzało, że... Ale nie widać tego na początku. To, to nawet ma jakoś sens, bo jak już wiesz, do czego to to to tak krokami ci odsłaniają kawałek po kawałku. Uh -huh. Niby pokazują te same rzeczy, ale o odrobinę więcej, żebyś, żeby ci się to powoli ta cała historia składała, nie? Ale właśnie chyba na uh -huh. początku bardziej mi wkurzało, że mamy, nie wiem, mąż, żona i, i ten trzeci albo ta trzecia, nie? Mhm. Tak, ale jednocześnie, mimo że punkt wyjścia, czy znaczy punkt wyjścia, no to też ten schemat relacji był identyczny, no to sama fabuła już była różna i pod tym kątem to grało mhm. bardzo dobrze. I właśnie ten fakt, że to jest ostatecznie takie, no, science fiction, ale bez kosmosu, tylko raczej właśnie z jakąś fizyką kwantową, teorią multiversum, dziur w czasie, etc. A do tego też z elementami horroru, bo tutaj sporo jest morderstw, jakiejś dezintegracji ciał, jakiegoś takiego okaleczania, etc. Zagrało ci to? Bo ja się tego zupełnie nie spodziewałem, ale ostatecznie mi się spodobało, tak? bo budziło to we mnie konkretne emocje, angażowało mnie to gdzieś tam też się nie spodziewałem i zagrało, jak najbardziej. To są elementy i science fiction, i horroru, które ja bardzo lubię. Zarówno te zabawy z uh -huh. czasem, one nie zawsze zagrają, ale, ale, ale są fajne bardzo często, nie? takie zabawy gdzieś tam właśnie z czasem, z, z tą linią czasową i plus tutaj ten właśnie horror, on jest mocny momentami, bo tutaj są naprawdę czasami wręcz obrzydliwe rzeczy, których nie widzimy, ale słyszymy co się dzieje, jak tam, nie wiem, laska wymiotuje i znajduje w tych wymiocinach swój paznokieć na przykład, nie? no to... <ś> Tak, a że my się trochę takich rzeczy naoglądaliśmy, to też łatwiej to sobie wyobrazić. No dobra, to y, jeszcze taka kwestia aktorzy. Powiedz mi, czy twoim zdaniem te nagrania też od strony aktorskiej, bo realizacyjnie, technicznie, no to wszystko jest dobrze zrealizowane. Właśnie w pierwszym epizodzie może przez ten chaos, który panuje w świecie przedstawionym, troszkę gorzej się tego słucha, ale to nie są usterki te jakieś techniczne. tak, To nie jest efekt tego, że ktoś tego nie dopracował. Ja, czy... ja ci powiem, że pierwszy epizod mnie wystraszył właśnie w jednym momencie. Tak jak pozostało, już może nie, tak w pierwszym, jak go słuchałem wieczorem, mhm. tak po ciemku oglądałem sobie, to miałem w pewnym momencie gęsią skórkę, naprawdę. Także mi się ten pierwszy też całkiem... Bo tam ktoś się pojawiał kogoś w nocy na ganku, o to ci no, no, chodzi, czy... no, Bardziej o rozmowę telefoniczną i się okazuje, że, on, że, że ta osoba leży u niej w łóżku, u niego w łóżku, a on z nią rozmawia. Żaden, <grym> że To nie jest żaden rewolucyjny motyw. No, był wielokrotnie, ale ja tak poczułem takie trochę ciary. A jak ktoś się pojawia na ganku, też nieźle. Ale poczekaj, zanim przejdę do tych aktorów, jeszcze powiem, że dla mnie w sumie chaosem, może nie tyle chaosem przeszkadzającym, ale nie bawiłem się w ogarnianie tego, były daty na początku każdego odcinka. Bo każdy odcinek zaczyna się od dwóch dat różnych minimalnie dwóch, może tam jest więcej, nie pamiętam i dwóch miejsc, dostajemy jakieś dwa miasta, jakieś tam, nie wiem, Nowy Jork, San Francisco, 9 marca, 7, nie wiem, kwietnia, nie? Tak sobie strzelam powiedzmy i podejrzewam, że gdyby się bawić, gdyby to sobie spisywać i, i jakoś próbować łączyć w linię, to by mogła być fajna zabawa, podejrzewam, że mi by to frajdę sprawiło, ale ja się w to nie bawiłem. Stwierdziłem już na, na samym początku, że olewam to i, i, i nie przywiązuję do tego wagi. Będę się bawił odcinka i, i nie wiem, ja, y, y, założyłem, że to mi nie przeszkodzi w oglądaniu i w sumie chyba nie przeszkodziło. Raczej to mi nie wprowadziło chaosu, ale to tak tylko sygnalizuje tutaj, że takie coś jest. Mm -hmm. Mando, to ja tutaj cię poprawię, bo też mi o tym przypomniałeś i ja się szybko przeklikuję. To nie są połączenia nieodebrane, tylko połączenia oczekujące. To też nie ma sensu, ale... Aha, aha, no dobrze. <śmiech> jedno połączenie, <śmiech> ale nadal. w tytule jedno połączenie, połączenie oczekujące. Na pewno. A połączenie a nie, oczekujące. Tak, a nie, tak, tak. Nieodebrane połączenie? Na pewno. No nieważne, i jedno i drugie. Połączenie jest oczekujące ja widzę <grym> u siebie w oficjalnych napisach. Dobra, tak. i jedno nieodebrane i drugie. połączenie to my musimy obejrzeć. <grym> no. Znaczy, mnie się wydaje, Mando, ale to też, bo ja tego nie, nie sprawdzałem teraz we wszystkich epizodach, że to po prostu są daty i miejsca z poprzednich epizodów. Tak, że jak gdyby, gdzie skończyliśmy poprzednią historię, co też nam sugeruje, że to jest spójna całość, że ten serial opowiada spójną fabułę. No, nieważne mówię. No I to... po prostu jak gdyby przeskakujemy z miejsca na miejsce, mm -hmm. ale tytuły też tutaj są w sumie fajne, nie, bo właśnie mamy początek, koniec, etc. i to pozwala nam interpretować potem te odcinki, gdy już załapiemy, o co chodzi. No, to tak tylko sygnalizuje, że to jest większa zabawa, jakby ktoś chciał się pobawić. Natomiast spytaliśmy o aktorów. Wiesz co, ja mam z tym problem, bo ja bardzo rzadko potrafię rozpoznać głos aktorów. I to mówię nawet o ludziach, których wiesz, lubię, bardzo lubię i, i oglądam w wielu filmach. Potem oglądam nagle film, gdzie on kogoś dubbinguje i ja raz na dziesięć może rozpoznam, co to jest za głos. I ja tutaj nie, nie potrafiłem rozpoznać ludzi. Wiedziałem, że jest paka aktorów, wiedziałem, że jest potężna paka. No patrzyłem na napisach końcowych, także gdy wiesz, gdy obejrzałem odcinek, gdzie był kochanek Pedro, no to na napisach końcowych zobaczyłem, że grał go Pedro Pascal. W samym odcinku nie uh -huh. pamiętam, czy w ogóle na to zwróciłem uwagę. Gdy w dwóch ostatnich odcinkach pojawia się generał Wilson, e, tak naprawdę chyba w napisach dopiero zobaczyłem, że grał go Clancy Brown, który przecież ma głos tak charakterystyczny, uh -huh. że to nie sposób wręcz go nie poznać. No ja miałem z tym, e, z tym problem z poznaniem, ale ja też od razu zazwyczaj na to kładę też wiesz, e, palicho, nie, w cholerę. Nie zwracam uwagi, najwyżej z potem doczytam, i, i, bo, bo wiem, że po prostu jestem takim odbiorcą, że, że nie wiem, nie, nie potrafię rozpoznać bez, bez, gdy nie widzę twarzy. A tutaj mamy naprawdę e, ogromną e, pakę duży, dużych nazwisk, zarówno wiesz e, aktorów starszego pokolenia, e, jak i młodych aktorów, jak Joey King, jak e, ten e, Jaden Martel czyli e, Bill Denbruch z nowej wersji To i, i, i masy innych. E, Nick Jonas. No, jest, jest <śmiech> naprawdę nie no. dużo fajnych nazwisk, także pod tym kątem to jest, to jest świetny serial. Tak, jeżeli ktoś rozróżnia głosy no to może mieć też świetną zabawę pod tym kątem. Ja ci powiem, że też jestem w tym kiepski i jakoś też nie przywiązywałem do tego zwyczajnie wagi do tej pory co do zasady, ale na przykład jak Mark Dipla się pojawił w roli Patryka to e, miałem taki śmieszny dysonans poznawczy, bo tak usłyszałem go i mówię, o ja, I brzmi jak magniplo tylko, że to w trochę innej roli tutaj niż zazwyczaj sam siebie osadza w filmach, takiej trochę mniej szurniętej, wręcz przeciwnie tutaj był, po, on był po drugiej stronie barykady, czyli osaczony przez trochę gąbnięte jednostki ale potem właśnie jak doszliśmy do napisów końcowych, bo ja, ja tak sobie pomyślałem, że brzmi że to jest ten głos, ale jednocześnie jakoś nie byłem przekonany, że mam rację nie? tylko tak na zasadzie oja, ale śmiesznie ja potem patrzę na napisach o ja, to był Mark Dipla, nie? <głos> takie wow. Czyli jednak nie tylko podobieństwo, nie tylko mi się wydawało, tylko to rzeczywiście on. Więc no tutaj są też takie niespodzianki. I od strony aktorskiej to jest świetny serial. Ja tutaj nie miałem chyba ani jednego momentu, gdzie by mi coś nie grało. Nie Gdzie mhm. bym czuł, że że to jesteśmy my, jak nie wiem, jak Jeremu czy Bedwulfowi podsyłam tekst na Instagramie, to teraz czytaj to i z takimi emocjami. Nie? Tutaj wszystko, jakby naprawdę ci ludzie tam byli, przeżywali to e, mega profesjonalnie, to wyszło. I nawet fakt, że... Bo to było nagrywane w studio pewnie, nie? A też, wiesz, tutaj dużo robi, robią filtry, nie? Bo tu jest dużo zanieczyszczeń na tych głosach e, takich właśnie z linii telefonicznych. Te, te, to są połączenia gdzieś, wiesz, w czasie, więc one też są zaszumione, mhm. przerywane, więc to tak fajnie jest. Ale właśnie w... my wiemy, jak łatwo jest skopać coś takiego, nie? No bo czasami Aha. też się troszkę tym bawiliśmy. A, a tutaj rzeczywiście to wyszło bardzo dobrze, że jeżeli gdzieś tam te zakłócenia są na tyle duże, że ten dźwięk ma za to, to brzmi jakby jakby naprawdę do tego doszło. tak W ogóle nie czuć tutaj tej sztuczności nie? w związku z tymi no. filtrami. Jak gdyby zdajesz sobie z tego sprawę, no bo montowałeś jakieś tam też ramy fabularne, czy coś, czy słuchowiska, ale jednocześnie nie, nie ma żadnego problemu. No dobra. To przejdziemy do odcinków, nie trzeba przez to przelecieć, na razie może tak jeszcze semi-spoilerowo no bo te epizody są krótkie więc chcąc, nie chcąc dając nawet tylko zarys fabuły, coś trzeba zdradzić ale myślę, że może ktoś by chciał już teraz podjąć decyzję, czy siada do serialu jeszcze nie wiedząc nic i dać się zaskoczyć to polecasz? Tak. Takim osobom tak. właśnie już teraz to jest, odejść To i jest krótkie, wiesz, więc to, to nie robi, no ile to jest dwie godziny życia nie wiem, czy to trwa Aha. więcej. E, także moim zdaniem warto. To jest dziewięć fajnych historii, które układają się w, w jedną dużą, fajną historię. Także jasne, ja nie czuję w ogóle zmarnowanego czasu. Cieszę się, że to obejrzałem. Całkiem przyjemna rzecz, także polecam jak najbardziej. No to ja się dokładam do tej polecanki, dołączam, przepraszam. I e, tak, jeżeli jesteście zaintrygowani, jeżeli lubicie formę audio, e, no to odpalajcie i nadrabiajcie, a jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, chcecie dowiedzieć się troszkę więcej o fabule, no to my się teraz zajmiemy odcinkami, ale jeszcze tak nie do końca spoilerowo. Pierwszy epizod, sam początek serialu, e, mamy parę, on y, wyjechał do Los Angeles bodajże, a ona chyba została w Nowym Jorku. On zaczął sypiać y, ze swoją... Y menadżerką. Ona obiecała, że przyjedzie do niego na Sylwestra, żeby się zobaczyli, no bo to jest Związek na Odległość, ale nie dotrzymała słowa. No i 30 grudnia sprawa się rypła, bo świat zaczął się walić niejako w tym epizodzie. I właśnie wychodzimy od takiej sprawy bardzo osobistej, gdzie czuć tutaj te, te, napięte, te napięte relacje, to, że to jest ten Związek na Odległość, który trochę się sypia, tam wychodzą po wychodzi coraz więcej brudów, a nagle się okazuje, że mamy jakąś no, epicką sytuację w tle, niesamowitą, no i doświadczanie nie wiem, ale apokalipsy w formie audio, to było coś, czego się absolutnie nie spodziewałem. Ja byłem przekonany po tym wstępie, że to będzie taki odcinek, czy cały serial po prostu yy, yy, no, w rodzaju mini słuchowisk, tak właśnie o relacjach międzyludzkich, może z jakimiś tam wątkami kryminalnymi, horrorowymi, ale absolutnie nie spodziewałem się. Nie wiem, końca świata, tak? Na start, mm -hmm. w twarz. Mm -hmm. No, też tak miałem wiesz. To znaczy, mówię, no, byłem już przez siebie uprzedzony, że to się będzie wiązać później, więc spoko. Założyłem, że to się gdzieś wyjaśni. Ale ten początek jest taki, właśnie, że od spokojnej rozmowy małżeńskiej dowiadujemy się o zdradzie. Kilka takich właśnie e, trochę horrorowych motywów i tutaj nagle rozpadanie się kogoś, tutaj jakiś ból, tutaj coś, ludzie lecą w powietrze, kolory, światła, cuda na kiju, e, kończy się końcem, tak naprawdę zaczyna się końcem ten serial. No, po, po przesłuchaniu tego nie wiesz kompletnie, o co chodzi, nie? I, I czy to jest zamknięta historia, czy to jest zakończenie, czy o co chodzi, nie? E, odkładasz to na później i później te po, po, poszczególne elementy gdzieś z czasem będą jakoś tam wyjaśniane, ale ten pierwszy odcinek, e, to trzeba się uzbroić, że to jest takie właśnie i, i, i mocne tupnięcie i raczej nie będziemy wiedzieli, o co chodzi. No ale to jest kilkanaście minut, więc nie boli, nie przeskakujesz do następnego. A drugi epizod to jest historia dużo bardziej kameralna, Facet kłótni z dziewczyną, z partnerką, wychodzi z mieszkania, wsiada w samochód i rusza przed siebie. No i dla niego jest to podróż trwająca minuty, a dla jego bliskich trwa ona godziny, dni, miesiące, lata. I... To zostawienie, tak? Osoby, która zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdzieś właśnie się zawiesiła w czasie. Osoby, dla której realnie minęło kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Z osobami, dla których minęło na przykład kilka lat. To daje duże pole do popisu, jeżeli chodzi o te, o te takie szokery, nie? no bo my też mhm. jesteśmy, czujemy, jakie jak to jest przerażające, bo może tego nie słychać teraz, jak o tym mówię, no, ale wyobraźcie sobie, że wyszliście z domu, a w tym momencie nie wiem, wasi bliscy umarli, czy właśnie wasi partnerzy zaszli się z kimś innym w tym czasie, czy, e, czy ludzie w ogóle zapomnieli o waszym istnieniu, czy myśleli, że zaginęliście, że umarliście i tak dalej i rozmawiacie z nimi jeszcze nie, o tym. No to przecież absurd e, tego typu konwersacji jest na tyle duży i to są sytuacje strasznie niezręczne zwyczajnie, że tak z jednej strony no, jest ta fascynacja w wizu, ale ja autentycznie się skręcałem, tak, siedząc e, i oglądając to, bo no to jest niewyobrażalna dla mnie niezręczność i też takie przerażenie, bo to jest taka sytuacja, o, to jest taka droga bez powrotu, tylko nie droga bez powrotu film, tylko sytuacja, w której no, już nie ma rozwiązania. Tak? Jak gdyby jeżeli dla reszty świata minęło ileś tam dni, miesięcy, czy potem lat, no to co masz zrobić? Tak, Już nie masz do czego wracać. Więc też no. taka opowieść o absolutnym, skrajnym, ekstremalnym osamotnieniu, nie wiem, izolacji. Straszna no. rzecz. A. Znaczy ja ci powiem, że po tym pierwszym odcinku, który wydawał się czymś większym, jak przyszedłem do tego drugiego, on mi się szalenie podobał. I dla mnie chyba nawet teraz, po tych dziewięciu odcinkach, jeśli traktować to jako oderwaną rzecz od całości, to to jest najlepszy epizod. Mówię dlatego, że oderwaną, ponieważ on później, gdy dowiadujemy się pewnych rzeczy, to z... musimy trochę zmienić patrzenie na niego. Ja to wyjaśnię potem już spoilerowo. Mm -hmm. Okazuje się, że no, on ma takie on ma drugie dno, i niektóre rzeczy, które rozumieliśmy, tak, musimy teraz rozumieć inaczej. I to nie tylko tyczy tego, się tego odcinka, a również innych, ale w tym odczuwam to najmocniej i, i rozwinę to potem. Nie? Mhm. Natomiast, no, bardzo mi się podobało to, że właśnie on trafia do tej bańki czasu, nie? Jeszcze wiesz, no, jestem ojcem, więc od tego czasu mój, mój wachlarz emocji trochę się poszerzył, a tutaj właśnie to się zaczyna od kłótni, że jego partnerka, dziewczyna jest w ciąży i on jest zły, wsiada do samochodu odjeżdża. No i wtedy całe życie przelatuje gdzieś obok, a on co jakiś czas się łączy i dowiaduje się, że minęło tyle lat, minęło tyle. Ona jest już z tym. Ten dzieciak już jest starszy. Potem mamy na koniec rozmowę, już w ogóle ten dzieciak jako nastolatek do niego dzwoni. To jest taka petarda emocjonalna, nie? Mówi, że, że przez pół życia próbował złapać za słuchawkę i zadzwonić, ale się bał, ale coś tam, ale coś tam. I, i to jest fantastyczny odcinek. Naprawdę jako zamknięta <śmiech> historia jest świetny. Do tego ja na tym etapie się bardzo cieszę że on ma zakończenie otwarte. Mówię, ale to jest super, nie? Że bo, bo, bo ten facet w końcu decyduje się wrócić, nie? ale my nie wiemy, czy, czy ten powrót będzie trwał tak samo długo, czy on w tej bańce będzie jeszcze 30 lat zanim wróci i tak dalej, i tak dalej. I mówię, kurde super, że to tak zostawili, że, że nie wiemy, jak to się kończy. Tutaj nie tylko ten odcinek ma otwarte zakończenie, inne też będą u, u, niektóre urwane w pewnym momencie, w zawieszeniu nas zostawiające. No dla mnie to też później Później dostaję swoją odpowiedź, co też właśnie rozwinę. Gdy już się dowiadujemy, na czym polega ten świat, o co chodzi mhm. w tym wszystkim, to ja już mam odpowiedź. na, Ja wiem, co się stanie na koniec tego odcinka. Na etapie jego oglądania tego nie wiedziałem i to było super. To mi się bardzo podobało. I to naprawdę najlepszy odcinek mhm. jak dla mnie. Tak całościowo, samodzielnie. Tak, zgadzam się. I też taki... Bo niby ta historia jest prosta, ale jednocześnie ma masę głębi. Tak jak niektóre inne są bardziej skomplikowane, ale ostatecznie właśnie nie mają tej głębi, tak? Niby na pierwszy rzut oka tam roz... zarysowanie ich zajmie może trochę więcej czasu, wymaga trochę więcej energii, tak? Nie ma w nich nic więcej, a tutaj rzeczywiście jest dużo więcej i do tego mamy genialne Kamio i genialnego Easter Ega, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale w którymś momencie nasz bohater rozmawia z Jezusem. <głos> czy też właściwie z Hezusem <głos> i to jest Fede Alvarez właśnie mm -hmm, to sprawdziłem, to VMDB widziałem ale nie pamiętam tego z odcinka no to dla mnie w ogóle sam ten pomysł tak, takiego easter egga czyli połączenie z Jezusem czy niby z Jezusem tak na pierwszy rzut tak, taki jak trochę to było świetne, gdy się dowiedziałem, że to jeszcze sam reżyser tutaj się wcielił w tę postać, że zaliczył takie małe kamio no to naprawdę mi się buzia cieszyła, tak niesamowicie, dobra to trzeci odcinek właśnie z Markiem Dipla w trzecim epizodzie Sąsiad prosi przez telefon e, sąsiada, faceta, o zabranie torby z jego mieszkania i przechowanie jej przez kilka godzin. Sytuacja jest trochę dziwna, no ale z drugiej strony, cóż, no, trzeba sobie pomagać. Nie? No, facet prosi o przechowanie jakichś tam rzeczy z jego pokoju, czemu nie? Potem do naszego głównego bohatera dzwoni żona i nakazuje sprawdzić zawartość tej torby. Okazuje się, że są tam pieniądze z banków, w którym ta żona pracuje. Kobieta namawia swojego męża, by ów pieniądze spalił. Następnie okazuje się, że no sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo... Wiecie, sąsiad, wasz sąsiad ma pieniądze z banku, w, pracuje, w którym pracuje wasza żona. Ona w jakiś sposób jak gdyby ma informacje na ten temat, czyli wiemy, że coś tam między nimi musiało zajść. Zaczynają wychodzić kolejne bygody. No i dodatkowo nasz główny bohater, Patrick, jest w takim krzyżowym ogniu. Bo z jednej strony ma tego sąsiada, który zdradza mu pewne niewygodne fakty na temat jego żony jednocześnie próbuje jakoś tam z nim dojść do porozumienia i dość dobrze obala argumentację żony, a z drugiej strony mamy żonę, która zaczyna trochę świrować, no ale jednak jest naszą żoną, tak? I okazuje się, że jest istotną postacią też w kontekście tej kradzieży pieniędzy. Wszystko się strasznie, strasznie komplikuje. Petryk no, też ma fatalną sytuację, też strasznie niezręczną. No ale ostatecznie podejmuje pewną decyzję, która znowu sprawiła, że miałem banana na twarzy. I też ten odcinek bardzo mi się podobał, bo chociaż nie ma aż tak dużej głębi, to jest pełen emocji, pełen zwrotów akcji i kończy się w taki sposób, że aż miałem ochotę bić brawo. No, to jest akurat plus, bo ja ogólnie lubię historię o zemście, szczególnie takiej zemście, Także, także gdzieś tam pod koniec miałem frajdę, ale ja ci powiem, że nie, że dla mnie to był jeden ze słabszych odcinków. Po pierwsze, ja w ogóle nie pamiętam, czy tutaj jest element nadprzyrodzony, science fiction, czy tu jest jakieś zaburzenie w czasie. Tak, tak, tak bo sąsiad no, przewiduje z chyba. wyprzedzeniem no, no, no. słowa żony. Co prawda to nie ma konsekwencji w takim wypadku, tych które powinno mieć natychmiastowo, ale no, nie, no dobra, spoko, Ogólnie podobał mi się tak sobie, wiesz, umiarkowanie, bo to jest bardzo taki obyczajowy, yy, tutaj, tu, tu nie dostajemy horroru, tu nie dostajemy jakich, jakiegoś takiego bardzo klimatu science fiction. Yy, dostajemy historię trójkąta miłosnego i zemsty za zdradę i, i, i tyle, nie? I takiego post-heist movie. Mm -hmm. Już no po i, napadzie. I tak naprawdę jakoś tam on nie buduje za bardzo tej całości historii. Zresztą poprzedni też, bo poprzedni ma, ma, jest trochę in, tak, tak chociaż nie, dobra, ostatecznie poprzedni spoko, ale no to też rozwinę, ale ten, ten mam wrażenie, że mógłby wypaść i nic by się nie stało. Ale wszystkie budują, bo wszystkie pokazują konsekwencje pewnych zdarzeń, nie? Właśnie yy, wszystkie pokazują nam, co się dzieje, gdy dochodzi do tych wyrw w czasoprzestrzeni. Znaczy następny nie, że... zaczyna pokazywać konsekwencje, bo te dwa jeszcze nie bardzo, nie? Yy. Ale pokazują, co się dzieje, tak jak można to wykorzystać, tak, że tutaj akurat do złych celów trochę, tak, pod kątem kradzieży i jakiejś tam manipulacji niewinną jednostką, ale no też widzisz, jak bardzo, jak, jak to jest absurdalna sytuacja, no wyobraź sobie, że ktoś do ciebie dzwoni i ci mówi, że zaraz do ciebie zadzwoni ktoś inny i powie ci to i to, nie? A, a to nie jest, nie wiem, współpraca, tylko osoby zwalczające siebie nawzajem, no to też... Nie wiem, ja bym miał, myślę, mocny mindfuck i ja bym nie wiedział, co zrobić zupełnie w takiej sytuacji. I znowu ta niezręczność yy, do mnie trafiła. Ja miałem taką sytuację na studiach. Wiedziałem, że następnego dnia z rana wpadnie do nas policja. Wiedziałem, o której i po co. I też uprzedziliśmy właściciela mieszkania, że jeśli coś ma tak nie bardzo, to żeby się tego pozbył, bo jutro o tej i o tej wpadnie policja i wpadła. Czyli dokładnie tak samo jak tutaj, ale nie chcę rozwijać tematu. <grych> No tak, ale sąsiad potem nie zadzwonił do ciebie i nie powiedział. Policjant na wejściu powie ci to i to, a potem zadzwoni do ciebie twoja dziewczyna i powie ci to i to, nie? No aż tak nie było. Więc, No no właśnie. E, dobra, to kolejny epizod. Tym razem e, znowu mamy trójkącik. Lekarka rozmawia ze swoim byłym mężem oraz siostrą hipochondryczką. Tak na zmianę, tak? Próbuje się dogadać z tym swoim byłym mężem. Jakoś e, wywalczyć dla siebie... Dla, no bo to jest prawie były mąż, nie? Oni podpisują papiery rozwodowe, czyli ona jeszcze chce uh -huh. to naprawić, nie? A jednocześnie tak, tak, ro tak. rozmawia z siostrą, która mówi, że jest chora i się dowiadujemy z odcinka, że siostra zawsze wymyśla, że jest chora, gdy, gdy chce zwrócić na siebie uwagę, a z kolei dowiadujemy się też dlaczego ta lekarka nie jest już z tym swoim mężem, bo przez cały związek podejrzewa o zdradę, no i... I, i, I siostra twierdzi, że się rozpada, a, a zdrada też wychodzi w pewnym momencie na światło dzienne. I tak naprawdę, sorry, że ci prze, przejąłem, ale dla mnie to też jest średni odcinek. I, i na, na tym etapie miałem trochę tak, że wiesz, dostaliśmy dwa odcinki o zdradzie pod rząd, o trójkącie miłosnym, mhm. które tak, ten pierwszy, no to mówię, tak, nie, tak, tak średnio oczekując science fiction i horroru. W tym drugim jest tego horroru dużo, dużo więcej, ale to jest taka wyrwana rozmowa. Ona nie ma tak za bardzo początku, końca, ponieważ ona ma na celu wprowadzenie nam tego rozpadania. Co prawda to już się chyba pojawiło w pierwszym mm -hmm. odcinku, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mm -hmm. mylić. Tak, tak. Natomiast tutaj przez cały odcinek właśnie do, dostajemy pierwszy raz tak postać, która która zaczyna coś się z nią dziać, wy, zaczyna im wydłużać się ręce, no to było na pewno w pierwszym odcinku to wydłużanie rąk, zaczyna się rozpadać, zaczyna wymiotować, zaczyna czuć wielki ból, nie wiemy jeszcze o co chodzi, dlaczego, bo ten odcinek też nie daje nam, on w ogóle nie daje nam e, e, nic z czasem związanego. To jest rozmowa tu i teraz trzech osób, i tu nie ma żadnego przeskoku w czasie. No później możemy wnioskować, że, że gdzieś wcześniej nastąpił przeskok w czasie i zmiana, ale ten odcinek chyba nam tego nie daje. Znaczy nie, no bo tutaj wiesz, to, to nie jest tak, że zawsze ty musisz coś zrobić, żeby e, coś się skopało. Czasami po prostu jesteś ofiarą właśnie cudzych działań. No tak, tak, tak. To, tak, to tak. znaczy mm -hmm. po prostu świat się rozpada, jakby nie patrzeć tutaj, e, więc możesz obegwać rykoszetem. E, ale. E, mnie się nadal podobało, bo w ogóle wątek hipochondryczki, której naprawdę coś zaczyna dolegać i to coś tak nietypowego, jak tutaj widzimy, słyszymy, to jest świetna rzecz. Ja w ogóle lubię historię typu Jakub Kłamca, nie, typu chłopiec, który cały czas kłamie, kłamie, a potem wioska płonie i nikt mu nie wierzy i tego typu rzeczy. I tutaj przeniesienie tego w taki świat dorosłych e, mnie się bardzo podobało, a do tego nawet ta historia z trójkątem ponownie, e, z jakimiś tam zdradami. E, ja wiem, że ona w gruncie rzeczy znowu jest banalna, e, ale ja na przykład się nie spodziewałem jakoś. Tak? Myślałem, że e, to będzie bardziej e, opowieść po prostu o wkurzającej siostrze nie? i o tym, że życie naszej bohaterki, tutaj tej naszej pani doktor się rozpada, bo ma siostrę, która jest ciężarem u nogi przez całe życie i trzeba odciąć tę kulę w końcu czy coś takiego, ja to bardziej w ten sposób odbierałem początkowo, a tutaj psikus, tak, zwrot akcji i do tego jeszcze e, działanie tego rozpadającego się świata e, nadal jakoś tam do mnie trafiło, ale no to już jest jednak mimo wszystko prostsze, banalniejsze tu się zgadzam Kolejna opowieść. Mężczyzna w piątym epizodzie dzwoni pod 911, by zgłosić, że zamordował swoją żonę pod wpływem alkoholu. Siedzi u niej w mieszkaniu, trzyma zwłoki na kolanach i chce się oddać w ręce władz, ale w trakcie rozmowy z dyspozytorką z 911 tak dzwoni do niego jego żona, <grywa> która no, niby nie żyje, chociaż bohater też nie jest do końca pewny, bo strzelił jej shotgunem w twarz, przez co trudno ją zidentyfikować teraz. No ale właśnie, dzwoni do niego ktoś, kto albo jest jego żoną, albo używa jej telefonu, jej aparatu i mówi jej głosem, więc sytuacja jest mocno niezręczna, do tego na miejsce oczywiście jedzie właśnie teraz policja i pogotowie, bo na linii cały czas mamy dyspozytorkę. Sytuacja znowu niezręczna trochę, chociaż chyba tak no trudno żałować faceta, który strzelił ukochanej z szotgana w twarz po pijaku, nie? więc bardziej niezręczna dla mnie była z punktu widzenia dyspozytorki, no bo w ogóle co tam się odwala tak i trzeba tego faceta przetrzymać, żeby on nie wyszedł i tam nie wiem, nie zabił kolejnej osoby czy coś takiego, ale mimo tego, że ten facet jest tutaj postacią no, taką do bólu negatywną, to gdy on powoli odkrywa kolejne karty, dochodzi do tego, co się wokół niego dzieje, to powiem ci, że aż zacząłem mu trochę współczuć, bo to no też tak, jest taka... No tak, bo tu przechodzi dużą przemianę, nie? On się przemienia w pozytywną no. postać, która na koniec zderza się ze swoją negatywną wersją sprzed 30 minut, nie? I na koniec to widać mhm. wyraźnie, jak, jak dużą przemianę on przeszedł, co zresztą widzi też jego partnerka, czy znaczy słyszy, bo, bo jest na linii. Ten odcinek, mhm. on też rozbudowuje świat delikatnie, bo na początku ta dyspozytorka jest faktycznie, wiesz, udaje przyjazną, żeby utrzymać go na linii, żeby z nim po prostu rozmawiać, nie? Odłóż broń i tak dalej. I tak, już jedziemy, pomożemy ci, no wiesz, takie tam typowe pierdoły, nie? Ale później tu pada jedna wypowiedź, która jest istotna dla całego świata. Dyspozytorka mówi, że odbierają więcej takich telefonów, że to tak. nie jest problem jednostkowy, że to jest coś, co się już powtarza od jakiegoś czasu, więc na tym etapie zaczyna nam się tutaj lampka zapalać. O, to wszystko jakoś gdzieś tam coś zmierza do danego punktu. Natomiast sama opowieść nie dodaje jakiejś tam kolejnej cegiełki do tego, bo tu nie widzimy żadnych konsekwencji rozpadających się zwłok, nic, nic, takiego, te, nic z tych rzeczy, nic tego typu. Natomiast To jest kolejny epizod nie? z tej rzeczywistości. Natomiast mi się on bardzo podobał, bo on sprawia wrażenie pętli czasowej. Oczywiście, no potem możemy to inaczej zrozumieć, jak z większością, gdy już nam się to ułoży, bo dostajemy konkretną odpowiedź, co i jak, mhm. ale na tym etapie mamy wrażenie, że jest to pętla, a ja lubię opowieści o pętli, gdy bohater coś robi i nagle ma możliwość zmiany przeszłości, ale no, co zabawne goni go czas, więc musi szybko to zrobić, bo, bo za chwilę powtórzy się to, co się wydarzyło, więc próbuje to zmienić i zazwyczaj się nie udaje, więc możemy założyć, że następny bohater będzie znów próbował i tak dalej, i tak dalej. Nie? I, i, I to tu, tutaj to jest ta, nie tyle zapętlone, co, co taki jeden cykl, nie? który zostaje też urwany. Ale to jest zapętlone mando, no, no bo tak, nie a... wiem, czy pamiętasz, ale nawet od, pod kątem wizualizacji, tak jak w opowieści drugiej, gdzie dla faceta jak gdyby no, czas mija powoli a na zewnątrz y, mija dużo szybciej to tam mamy spirale przez dużą część tego Aha. epizodu. No w tle, ja wiem że on jest zapędzony ale piątce... chodzi mi o to że to jest jeden cykl nie jest dokończony. Mhm. Bohater z, Tak, tak ale właśnie tutaj to, to też jest z... fajne bo najpierw masz koło mando mhm. nie w sensie no. w wizualizacji masz koło a to koło potem zaczyna się trochę zniek zniekształcać i potem y, daje znak nieskończoności. Aha e, no bohater z, nazwijmy to teraz Doprowadzona jest jego historia do końca, a tych bohaterów z wtedy gdzieś tam się urywa. W najbardziej krytycznym momencie możemy przypuszczać co się wydarzyło dalej i że ta nieskończoność się będzie powtarzać, chociaż ostatecznie to, no to nie jest tego typu historia. Ona po prostu sprawia takie wrażenie. Chociaż może tam będzie kolejny telefon i kolejny i kolejny, no nie wiadomo tego, ale ogólnie bardzo mi się podobał ten odcinek i, i sam pomysł na niego, który nie jest rewolucją znowu, ale, ale ja po prostu lubię tego typu historię i właśnie te postaci, gdzie dostajemy naprawdę skrajnie negatywną postać, którą poznajemy na rozdrożu, poznajemy w momencie, gdy on przeszedł tą Twoją ostateczną... Poczekaj sekundę. Kurde, matka do mnie dzwoni. Eee, odrzucę. <laughs> Ale może z przyszłości. Albo z no, przeszłości. Nie wierwia mnie. To może jeszcze zadzwoni. Dobra, kontynuując temat, bo coś czuję, że te przerywniki to tutaj zostawię, bo są zabawne. Albo ty zostawisz, w zależności od tego, który z nas na jakiej linii czasowej będzie to zostawi. Natomiast zmierzam do tego, że wiesz, poznajemy postać skrajnie negatywną w momencie jej przemiany i zaczynamy mu kibicować, Zaczynamy go lubić, to zestawienie z tą negatywną postacią jest fajne. Jego relacje z tą partnerką na tym etapie, gdzie już nie są w stanie tego zbudować, są też zupełnie inne niż w momencie, gdy mogli coś zbudować. No ogólnie bardzo fajna historia. Bardzo mi się podobał ten odcinek. Mhm. A czy ja też rozumiem, że ty masz dużo empatii o tego bohatera? No bo ty też mi przestrzeliłeś szkodana w twarz, w tym jak omawialiśmy Maniak Kopanie. To tutaj czujesz tę więź. <laughs> Ale wtedy nie przyszedłem przemiany, nie żałowałem tego. <laughs> Okej. Okay. Dobra. E, szóstka. E, znowu zupełnie inne klimaty. To też jest super, nie? Że te odcinki są tak różne jednak względem Aha. siebie, nawet abstrahując od tych trójkątów miłosnych. Bo w epizodzie szóstym grupa znajomych wyjeżdża na jakiś festiwal muzyczny, na Sunrise podajże. I mamy tam e, między innymi parkę, chłopak zakochany w dziewczynie nie pamiętam jak się chłopak nazywał, dziewczyna to była Daisy, kuzyn tej właśnie dziewczyny i tam kilkoro innych znajomych, no i ta nasza parka tam przeżywa najlepsze chwile w życiu, zakochują się, uprawiają seks i tak dalej. Ta dziewczyna w ogóle chce też jak najbardziej korzystać z życia. Ale coś z jest trochę nie tak, bo twierdzi, że dostaje jakieś telefony właśnie z przyszłości, od Boga czy coś takiego. No i e, któregoś tam dnia festiwalu e, ta ekipa znajduje tę dziewczynę martwą w pokoju i to taką e, no, zmaltretowane, sponiewierane, naprawdę w fatalnym stanie zwłoki na łóżku. A w kącie pokoju siedzi ten chłopak, o dziwo właśnie nie ma na nim ani kropli, kropli krwi, co jest podejrzane, no ale chłopak jest pijany, naćpany, a no siedzieli tam tylko we dwójkę i do tego chłopak właśnie gada jakieś brednie, bo powtarza w kółko, że to wszechświat zabił dziewczynę, tak powtarza po prostu jak zakręcony the universe did it, the universe did it. I tak dalej, e, więc trafia do więzienia e, i bodajże jego ojciec tak e, zostaje go adwokatem. E, no i właśnie śledzimy rozmowy na temat tych wydarzeń i na temat e, tego, no, jaką linię obrony przedstawić w sądzie, a dodatkowo też bohater. E, Oskarżony tak tam kontaktuje się, z, próbuje skontaktować się z tymi znajomymi, z tym kuzynem Daisy i tak dalej i tam też wynikają różne no nieprzyjemne, niezręczne i dziwaczne e, sytuacje. Ech, no to tak. Podobało mi się e... Trochę wyjaśnia już ten motyw rozpadania się, bo tu dostajemy już odpowiedź w zasadzie z ekranu. Dlaczego no, ta dziewczyna od samego początku zachowuje się inaczej, szalona jest, dzwoni do niego, umawia się, chce żyć pełnią życia, no a potem nagle umiera tak jak już wcześniej chociażby siostra pani doktor, co też jest tutaj wspomniane. Jest silne nawiązanie mm -hmm. do tamtego odcinka i dostajemy jakąś tam puentę jego, że tam też pani doktor została o to oskarżona, no bo w końcu jej siostra umarła w brutalny sposób w momencie, gdy pani doktor jechała do niej i dowiedziała się o, o jej zdradzie, nie? Więc mhm. dokładnie tak jak tutaj, on trafia do więzienia, pani doktor też trafia do więzienia i okej, okay, no to mówię, daje tą cegiełkę dalej, dowiadujemy się, dlaczego ci ludzie się rozpadają. Tak jak w tym odcinku z panią doktor mieliśmy sam rozpad, tak tutaj dowiadujemy się, dlaczego ten rozpad nastąpił. Może trochę to mieszanie w czasie, wiesz, mi się tak już później ten telefon, który jest dowodem, a później dowiadujemy się jak doszło do tego telefonu, takie, a dla mnie to chyba trochę, aż tak mi się to nie podobało, szczególnie gdy e, znów, gdy dowiemy się jak działają te telefony, to to jest dla mnie trochę nielogiczne, Saj tu zanotuję, żeby mhm. do tego wrócić, jak będziemy rozwijać ten, to, to, to, to ostateczne rozwiązanie. Ale spoko, okej. Okay. Nie jest to żaden zły odcinek, ale, ale no powiedzmy taki. Taki. Z mm -hmm. Ale właśnie znowu mamy inną perspektywę, tak? Nagle to podejście takie mm -hmm. prawnosądowe trochę i już taki. Konkretny przypadek nie tylko osoby, która zetknęła się z tym rozpadającym wszechświatem, ale też ponosi konsekwencje tego i nie umiera po prostu, tak? Tylko właśnie staje się. No osobą oskarżoną o coś. Więc znowu taka ciekawostka. Siódemka. Kolejny epizod. Zupełnie inna opowieść. Tym razem trochę taki ghost story dla młodzieży. Tak to się zaczyna. Bo mamy rodzeństwo, które dyskutuje ze sobą przez telefon. Chłopak siedzi gdzieś tam przed domem po ciemku, a dziewczyna zgodnie z miejską legendą jedzie przez pustynię przy... Indian Wells, bo podobno w okolicy Ribbonwood telefony gliczują i jeżeli właśnie się rozmawia w, w tamtej okolicy przez telefon, to można połączyć się z kimś z przeszłości lub z przyszłości. A dziewczyna chce porozmawiać ze swoją mamą i chce zapobiec jej śmierci, bo mama już nie żyje i dziewczyna chce właśnie zmienić przyszłość, znaczy zmienić przeszłość i udaje się połączyć z tą mamą udaje jej się wpłynąć na nią, no i my obserwujemy w dużej mierze konsekwencje tego i to było przerażające, jezu, znaczy niby oczywiste, nie w sensie powinniśmy się tego spodziewać, ale ja ci powiem, że mi to zmroziło krew y, trochę w żyłach I ja się czułem, jakbym y, y, się cofnął w czasie, w przeszłość, jakbym był znowu dzieciakiem, który ogląda, y, czy bo już się ciemności, nie gdzieś tam wieczorem, Świetny klimat. Mhm. I też wizualizacje bardzo fajne, no, wizualizacja takiej dobre. pękającej to... rzeczywistości, takiej pajęczyny. No. No. To jest to, o czym mówiłem, to pękanie, te linie przeplatające się i, i ten mhm. moment, gdy dany bohater zaczyna się rozpadać, to jest taka fajna czerwień, takie nie umiem tego cały czas nazwać, jak to jest wizualizowane takie macki jakby cieniutkie, rozchodzące się. Bardzo dużo ich. No, no okej. Okay. Bardzo fajny odcinek. E, po pierwsze, dowiadujemy się. To już... trochę tak, wiesz też, Mando, przepraszam, no. e, jakbyś e, krew, e, krople krwi wrzucił do czystej wody, nie? Aha. No, no, no. O, e, o. no to może? I tak się rozchodzi na boki trochę, trochę w tym stylu też to wygląda. Hmm. No. no, dobra, no, tak właśnie. E, kontynuuję. Po pierwsze, już dowiadujemy się, że to już funkcjonuje jako miejska legenda. Że już ogólnie wiadomo, że następują jakieś zaburzenia czasowe w danych miejscach i, i gdzieś tam wiesz, mamy posty na forach i tak dalej, nie? grupy dyskusyjne. Nasi bohaterowie wiedzą, że nie mogą zmieniać przeszłości, bo to ma złe konsekwencje, ale pierwszy raz świadomie to robią. Pierwszy raz y, dziewczyna, która ma wyrzuty sumienia, jedzie, żeby y, zmienić przeszłość, I, i właśnie tutaj jest y, ta warstwa dramatyczna po pierwsze, obyczajowo dramatyczna bo mamy rozmowy y, tych dwojga dzieciaków, brata i siostry, z teraz, gdy oni są już y, ile. 5 lat chyba po śmierci matki, jak oni to znoszą, mhm. jak oni to przeżyli, jak oni w tej chwili to odbierają i odbierali to przez te 5 lat. Mamy zderzenia jej teraz z bratem z przeszłości i, i ona z tą świadomością, co się z, z zdarzy i, i wiesz, już inaczej patrząca na, na, na te relacje brat-siostra, niewstydząca nie się powiedzieć, mhm. kocham cię i tak dalej, nie? Jej zderzenie z matką z przeszłości, której nie widziałam od tylu lat. No i jest po prostu, pod tym kątem to jest taki, taki wulkan emocji, nie? Fajnych. Fajnie rozpisanych. Te, te, te relacje są świetne. Druga rzecz właśnie ta próba zmiany i to, że ona jest cały czas na słuchawce i słyszy konsekwencje tych zmian. I tutaj już nam się wyraźnie w twarz mówi, że zrobisz to, to zadzieje się to, nie? I, i my to widzimy. I, słyszy, I słyszymy. I bohaterka też to słyszy i reaguje w pewien sposób. I, i to jest ogólnie dobry odcinek. Zaczyna się fajnie, bo klimatycznie, gdzieś tam przed starym ich opuszczonym domem, ta pustynia, ta, ta ich a, cała akcja zorganizowana i to, co się dzieje później, bardzo fajny odcinek, który, mówię, już tak ostatecznie nam wszystko już, już dokładnie do głowy wkładał. Także tu już, jeśli chodzi o to rozpadanie się postaci, nie ma pytań. Tak, i do tego też, jeżeli przeanalizujemy samą wizualizację, to my widzimy, tak a propos tego, co mówiłeś wcześniej, że działania jednostki mogą rezonować na inne jednostki. W sensie, że to nie jest tylko no. działanie takie punktowe, tylko że ingerencja w czas sprawia, że coś w, tym, w tej naszej rzeczywistości pęka i to pęknięcie no jest ogromne. nie? To też widać tak, też wizualnie nam się to pokazuje, że to jest ta kropla puszczona e, do roztworu jakiegoś, ale to jest w sumie nawet bardziej jak barwnik niż krew, nie? No bo krew no to Ci się rozmyje i koniec, a to jest jak taki mega silny barwnik, który w nieskończoność te nitki puszcza niejako. I też jak gdyby wiemy, że no bohaterka doprowadziła do dwóch strasznych tragedii, a to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. I do tego znowu tutaj ta świadomość, nie żyj z, ta, z taką świadomością, nie? Chciałeś coś naprawić, a zamiast tego sknociłeś i, i zostałeś jeszcze sam znowu też z tym wszystkim. Masakra. I to tutaj jesteś w całkowicie odpowiedzialny. No to tak nie do końca sam, to nie do końca sam, ale to mówię, to muszę rozwinąć jak dojdziemy do mhm. y, ostateczności, bo w jej świecie się nic nie zmienia, to się zmieniło gdzie indziej, nie? Ale no dobra, dobra, pogadamy o tym za chwilę. Mhm. Dobra. No to epizod ósmy i teraz już dochodzimy znowu do e, wielkiej fabuły, chociaż to kolejny to bardziej rozwinie, bo ósemka i dziewiątka stanowią już taką w miarę spójną całość. E, w epizodzie ósmym e, kapitan e, samolotu, kapitan Perry musi poradzić sobie z paniką na pokładzie. E, z paniką bardzo nietypową, bo wynika ona z tego, że wszystkie media podają, że... Ten właśnie lot tego właśnie samolotu zakończył się katastrofą. Zakończył się, tak? Nie zakończy się, to nie jest tak, że media podają, że coś się stanie, może się stać. Tylko e, informują o tym, że po prostu ten lot już e, się rozbił, także wszyscy zginęli. No i ludzie nie wiedzą, co się dzieje. tak? Czemu już ich uznano za zmagłych? No tak jest. To jest wstęp tak naprawdę do tego dwuodcinkowego finału, o czym mówisz. Tutaj też mamy telefon z, z przyszłością. Gdzie, gdzie wyraźnie bohaterowie już wiedzą i mówią pilotowi, że nie możesz nic zmienić. To jest w sumie fajne, nie? Takie, że ty, ty musisz lecieć. Wiecie, że będzie katastrofa, musicie, nie możecie się wycofać, nie? musi on do niej dojść. I, i, i to do, do tego się ogranicza tak naprawdę, nie? Dodatkowo jest tam. A to... mamy bohatera, który jednocześnie rozmawia z córką cały czas na zasadzie, już do ciebie lecę. No właśnie, to podłoże emocjonalne, nie? że od początku on z tą córką gdzieś tam rozmawia, obiecuje jej, że zaśpiewa jej na dobranoc, że niedługo wróci i tak dalej, i tak dalej. I to w ogóle jest takie cegła w ryj, jak on dzwoni do córki, a córka mówi, że mamusia mówi, że gdzieś wyjechałeś na długo, nie? I to jest ław. Wow. Już no. wiesz, że matka ja wie teraz że on, łzy w oczach że on po umarł, nie? I powiedziała, Ta. jak to umiała córce, a córka dalej rozmawia z tym ojcem i teraz sobie wyobrażam, że córka biegnie do mamy i mówi, że tata dzwonił, nie? Że niedługo będzie. No to wiesz, jak matka Zareaguje, nie? Że to wymysły tak. Dziecka, tak, tak, no, dokładnie. To jest naprawdę fajne. I, i no, to. to... Tu jest fajny motyw. On, on nie ma końca znów, bo to jest znów urwany. Nie wiemy, co się wydarzy. Jest takie oddalenie, idziemy, yy, zostawiamy to. Nie? Przy czym my już mamy świadomość po tych wszystkich odcinkach, że to się dobrze nie skończy, bo, bo jeśli nie dojdzie do katastrofy, to i tak rozpieprzy wszystko, a jeśli dojdzie, no to rozpieprzy ich życie. Tak czy siak, oni, oni nie skończą już tego dobrze i my już to wiemy na tym etapie. Nie? No, ale, ale to jest fajny mhm. odcinek, który nas prowadzi do ostatniego, który spaja już to wszystko ze sobą. Tak, i tutaj mamy też świetne wizualizacje, o tym wspominałeś, bo są dużo bardziej skomplikowane, nie? bo mamy e, i takie wizualizacje, które prezentują przestrzeń e, tego lotniska i samego samolotu, i Ala miasta, Widzimy, mamy taki w ogóle widok, jakbyśmy mieli, e, nie wiem, niebo poruszające się nad miastem. Mhm. E, dużo takich naprawdę ładnych, ciekawych efektów, i bardzo emocjonująca, przejmująca historia, czyli. Znaczy, ja myślę, że wiem jak ona się skończy jednak, tak? bo tutaj wszystko sugeruje mimo wszystko pewne poświęcenie, ale tak czy siak, no to chwyta za ducho i za genitalia też, że się tak wyrażę. Świetna rzecz. No znaczy i... za chwilę się dowiadujemy jak się skończy, nie? bo następny odcinek zaczyna się od tego, że my się dowiadujemy jak ten się skończył. Hmm. Tak, ale już tutaj jak gdyby, nie? To, jak gdyby Mi to zakończenie się wydało tak dość jednoznaczne. Strasznie smutne, ale jednoznaczne. No i kolejny epizod. Tutaj śledzimy działania naukowców, którzy starają się zapobiec, już takiemu ostatecznemu rozpadowi czasu przestrzeni. Tak? Chcą zapobiec końcowi świata, wywołanemu przez powstanie wyrw w czasie. I w ramach swoich działań e, pani dr Whiting zostaje zmuszona do nawiązania kontaktu ze swoim nienawidzonym ojcem, a z nienawidzonym nie bez powodu, bo e, dr Whitting senior jest e, seksistą, no za przeproszeniem dupkiem i strasznym chamem i do tego takim bufonem, że naprawdę no ciężko, nie niedobre słowo tutaj powiedzieć, no ale jednocześnie jest specjalistą od międzywymiarowej komunikacji i wszystko wskazuje na to, że jego wcześniejsze prace niejako przyczyniły się do tego, co się teraz dzieje z rzeczywistością, dlatego trzeba zagryźć zęby, skontaktować się z ojcem i spróbować no, coś zrobić z tą sytuacją. Mm. Tu już nie ma co się wgłębiać, bo to już mówię, to już sobie zostawmy na spoilery, takie mocne. Jest to fajna rzecz, no, kolejna fajna rzecz, no, bardzo ciekawie te relacje są rozpisane, ten, ten ojciec faktycznie, ham, boots prostak, ale jest tutaj już na tym etapie swojego życia, że, że też trochę, no dalej jest hamem, ale, ale trochę inaczej na to patrzy, a my też no, w pewnym momencie gdzieś tam wchodzimy w głąb jego, więc mm, dowiadujemy się, że, że w sumie trochę żałuje tego, co zrobił i, i, i tak dalej, ale no mówię, no, prowadzi to do finału, który wiąże to wszystko, wyjaśniane nam jest co się wydarzy, gdy dojdzie do tego rozłamu, co, co teraz już nam wiesz wyjaśnia, o co chodziło w końcówce pierwszego odcinka I, i, i też mamy to oddalenie kamery, gdzie w zasadzie wszystkie odcinki się ze sobą mieszają, dostajemy takie echa z każdego odcinka tych różnych spraw. Jest ciekawe zakończenie, co prawda sam finał, który pokazuje nam jeszcze raz początek pierwszego odcinka, ale trochę inaczej, E, tak nie wiem, bo to takie ojejku, teraz się kochamy wszyscy i teraz już jest dobrze. E, ja, ja, ja nie bardzo widzę, jak to ma się dalej rozwijać. No Mówisz, że będzie, będą kolejne sezony najprawdopodobniej, że w oryginale były, e, bo dla mnie to jednak było zakończenie. Nie? To, był, to, była, to jest zamknięta historia, chociaż ja mam więcej chyba pytań niż odpowiedzi, bo dla mnie to zakończenie jest trochę nielogiczne, nie ma sensu, ale to może zaraz rozwiniemy i znając życie, to mi wyjaśnisz wszystko. Ale wiesz, to... wystarczy po prostu nowa opowieść, nie? To nie musi być kontynuacja. To po prostu może być kolejna spójna fabuła w kilku odcinkach w postaci połączeń. Nie oczekujących tylko mhm. odwiednych. Hmm. No dobra, dobra. przejdźmy już do potężnych spoilerów, bo bez sensu tak, tak sobie dyskutować. Dobra. E, to w takim razie e, zapraszamy już teraz na ciężką strefę spoilerową. Słyszymy się za momencik. UWAGA! SPOILER! OK. I wiesz co? No po pierwsze, dostajemy ten motyw wieloświata na koniec. Dowiadujemy się, że istnieje multiversum, że są różne światy i że one wszystkie muszą drgać tak samo. Że to są wydarzenia, w których wszystko musi przebiegać tak samo, a jeśli w którymś się coś zmieni, to te drgania zostają zaburzone i wieloświat zaczyna się rozpadać. I że oto? Cześć. Co jest? Dzwonię do ciebie z przyszłości. No właśnie, zadzwoniłeś do mnie, czemu? <grym> Nie możesz nagrać tej strefy spoilerowej, bo świat się rozpadnie. <grym> A ty nadal jesteś na Messengerze? Ej, znów ktoś dzwoni. <grym> Szyma znów dzwoni. Halo, halo. Hej. Co się stało? Coś nam przerwało. <grym> No nie wiem, dzwoni. Nieważne, nie mogę ci powiedzieć. <laughs> Ale dobry żart. <laughs> Chyba żart. Dobra, Dobra, ręce się wyciągają, bo rozbijasz nam rzeczywistość. <laughs> rozbijasz nam tutaj rzeczywistość świat mm -hmm. i narrację podcastu. Zmierzam do tego, że tak jak powiedziałem, jeśli nastąpi wyrwa między dwoma strunami, Jedna połączy się z drugą, czyli wszystko to, co mieliśmy w tym serialu, ktoś zadzwoni do drugiego świata, powie mu coś, co ma zrobić i zmieni tam e, linię czasową, zmieni rzeczywistość, tam ta struna zaczyna drgać inaczej i świat się rozpada. Zazwyczaj od razu ta osoba ginie, czyli zaczyna czuć ból, e, zaczyna się rozpadać i, i to, co widzieliśmy, słyszeliśmy w tym odcinku dzieje się tak po prostu. No a że na koniec jest bardzo duża zmiana, <śmiech> gdzie e, pilot postanawia uratować samolot, gdzie jest tam 350 czy coś osób, no to to jest na tyle gigantyczna zmiana, że wszechświat Cały wszechświat już ostatecznie zaczyna się rozpieprzać i trzeba coś zrobić. Ja ci powiem, że tak. Po pierwsze, no to tak jak powiedziałem, wpływa na fakt, że inaczej patrzysz na niektóre odcinki. Mhm. Bo tak jak na przykład ten drugi odcinek, gdzie bohater wjechał w tę bańkę czasową i wszystko stracił, no to teraz już wiemy, że on nie stracił wszystkiego. Mhm. On był w tej bańce czasowej, a łączył się tak naprawdę z innym światem. I on nie traci całego życia. On za chwilę wróci do domu, do tej partnerki, chwilę po ich kłótni, i, I my wiemy, że oni nie przeżyją. <śmiech> wiemy, że ta nastąpi zmiana w ich życiu i ta zmiana sprawi, że oni się rozpadną. Zginą w męczarniach zarówno oni, jak i to nienarodzone dziecko, które dopiero zostało dopiero co poczęte. Mhm. I to wiesz, wypacza całkowicie to, jak ten odcinek odbieraliśmy na etapie, gdy nie wiedzieliśmy, do czego to zmierza. Mhm. Nie? Wiemy też, że w tym drugim równoległym świecie ci bohaterowie wcale nie łączyli się z tym bohaterem, który uciekł. On tam był Hamem Prostakiem, który wyjechał, nigdy nie wrócił i nigdy nie zainteresował się tym, co się wydarzyło z ich rodziną. Oni łączyli się z, bo z jego odpowiednikiem w zupełnie innym świecie, w zupełnie innym miejscu, co ich życia pewnie nie zmieni, więc oni tam akurat nie zginą, ale nieświadomie wpłynęli na zmianę innego bohatera, co, co w ro rozpieprzy z kolei jego życie. Mm -hmm. nie? E Mówiłem o, o, o tym na przykład, że bohaterka, która nieświadomie spowodowała śmierć w męczarniach swojej matki i swojego brata, ona też z tym nie będzie się mierzyć sama, no bo to nie nastąpiło w jej świecie, nie? W jej świecie wydarzenia zostały już napisane, one się nie zmieniły. Jej brat żyje, jej matka umarła, gdy próbowała ją odebrać z imprezy. Natomiast w rozpieprzyło się wszystko w innym świecie, co w sumie też... Pokazuje, że ten rozbrysk, o którym mówiłeś, że ten rikoszet, którym się dostaje, to nie jest na takiej, nie, nawet niekoniecznie działa na tej zasadzie, że zmieniłeś moje, zmieniłaś moje przeznaczenie, bo, bo ta zmiana przeznaczenia e, brata była delikatna, on miał być w domu, a po prostu wybiegł do autobusu. Mhm. Ale on tam żył. Żył w jednym świecie, żył w drugim, a w tamtym zaczął umierać. Także to, to, to jest, wydaje mi się, że to jest element pokazujący, że rozpada się też chaotycznie po prostu. Że te, te linie, te rozbryzgi trafiają trochę rykoszetem osoby, które, którym życie zmieniło się nawet minimalnie, delikatnie. Nie? Co spowoduje jeszcze większą zmianę, bo brat nie miał zginąć, nie? więc to to pociągnie za sobą dalsze dalsze, Ale dalszy, właśnie wiesz, czy to nie jest tak, że tak czy siak wszystkie teraz te struny pękną? Bo ty mówisz tak, że ta część jak gdyby nie zostaje naruszona, ale skoro po prostu między nimi dochodzi do interakcji, to, to ja mam wrażenie, że Wszystkie są teraz napięte, tak, wygięte. Ostatecznie tak, tylko to powoli, mam wrażenie. Na razie przez większość odcinków powoli następuje. Nie? Tak, ale właśnie dlatego zobacz, w tym świecie pierwszym, z pierwszego epizodu, właśnie my już doświadczamy rozpadu świata, tak? Ale znowu, na przykład ten ostatni epizod, który do tego doprowadza, pokazuje rozpad świata w przeszłości. Jeszcze w czasie, gdy doktor Whitting dopiero pracował nad swoją maszyną międzywymiarową. A to jest w ogóle kolejna kwestia, którą właśnie będziesz musiał mi wyjaśnić. Ja jeszcze, jeszcze uh -huh. do tych mm, kilku odcinków wcześniejszych. Dobra, dobra. Na przykład to, co mówiłem, że epizod, gdzie Lloyd zabił swoją... Partnerkę, którym sprawia wrażenie, pętli. No on też nie jest pętlą, nie? bo on nie dzwoni do siebie z przeszłości, tylko dzwoni do zupełnie innej wersji z zupełnie innego świata. I, I może uda mu się ich uratować, tylko że jeśli uda mu się ich uratować, to oni zginą za chwilę. Mm -hmm. nie? Także to, to, to mówię, to zupełnie inaczej na te odcinki patrzysz w tym momencie, bo nikt tu nikogo nie uratuje, nie? a wręcz pogorszy sytuację. Każdy każdego. I, i nie zabija. wiadomo, czy tam ta pętla będzie. No, nie wiadomo, czy tam ta pętla będzie następować dalej, bo jeśli Lloyd z tamtego świata. Ostatecznie zabije swoją partnerkę, może też zadzwoni i połączy się z innym światem, może nie. Mhm. nie? I W sumie jeśli nie, to, to, be, to znaczy, że wydarzenia następują inaczej, więc to jeszcze bardziej e, chrzani sprawę. Nie rozumiem trochę tego w odcinku z y, tym festiwalem gdzie Daisy jedzie z tym chłopakiem na festiwal i spoko, Daisy wcześniej odebrała telefon od siebie, co zmieniło jej życie, ona stwierdziła, że będzie, te, bo dowiedziała się, że umrze po prostu więc zaczęła żyć pełnią życia pojechała czyli zmieniła na wszystko, i, tak, no i, właśnie zainterowała. No, i, no i to, tak, to, to ma sens no, więc umarła, bo zmieniła. Bo zmieniła, bo zmieniła śmierć swoją i zmieniła to wszystko, ale potem to co ma miejsce w więzieniu, w sądzie, to już nie do końca ma sens. Bo nasz bohater odbiera telefon, ale od kogo to jest telefon? Ten odcinek nam sugeruje znów pętlę, że to on za jakiś czas zadzwoni. Do swojego świata, do przeszłości, ale on przecież nie dzwoni do swojego świata, chyba, że im bardziej wszechświat się rozpada, to, w swoim, to na swojej własnej strunie też następują zmiany. W czasie i faktycznie można do swojego świata zadzwonić. Nie wiem, to nie pada chyba z ekranu. Mm. No bo on dzwoni do innego świata, więc do niego kto zadzwonił? Ale... ktoś z, z Jego odpowiednik z jeszcze innego świata, ale w jeszcze innym świecie te wydarzenia nie nastąpiły. Chyba że w jeszcze. No w ale innym to świecie. tak samo jak <laughs> ta rozmowa z y, kapitanem Perym, nie? Że on rozmawia. Znaczy on rozmawia z inną stroną, no ale to są, jest system naczyń połączonych, nie? Więc. Ale który kapitan Perry? Y, kto to jest kapitan Perry? Czy y, ten mi. pilot y, z samolotu pilot no tak on rozmawia z innym światem ale tam to ma więcej sensu on rozmawia z innym chociaż nie nie, nie do końca I córką, nie, nie tam ma sens bo on rozmawia z innym światem w którym te wydarzenia już nastąpiły i generał wilson już wie że oni muszą wlecieć i się rozbić więc dzwoni do wojska, to, ale, ale... zobacz, ale skąd Wilson ma wiedzieć, skoro to jest jednak inna struna, nie? Skoro powiedziałeś, że przecież w innej strunie, może to by wyglądać trochę inaczej. No ale skoro... Yy, zakładam, że skoro pilot połączył się z tą struną, z kapitanem Wilsonem, to gdy kapitan Wilson zadzwoni, to też połączy się z tą samą struną. Co prawda jest to bardzo naciągane, ale... Ale no to w takim razie facet, który dzwoni, yy, a jest w pętli czasowej, wcale nie wróci do domu. Ostatecznie bo już świat jakoś implodował czy coś. Nie wiem, jak to ująć. No, no. Widzisz, no bo jeżeli tutaj Wilsonowi zależy, żeby Perry rozbił samolot, tak? no bo inaczej boi się, że mhm. jego strona też eksploduje, no to w takim razie tamten też no, nie może wrócić po prostu do domu. No on nie wróci, no to wiemy. Bo, to znaczy wiemy z następnego odcinka, że on nie rozbił samolotu. Ale nie, mówię teraz o tym, co y, utknął w czasie, co miał spiralę i dzwonił do znajomych po latach. E, a to nie wiem w sumie. No on się cofa, nie, więc zakładam, że wróci. No tak, ale skoro y, wszystkie strony są odbiciem siebie, tak? tylko są na różnych etapach, no to on nie może wrócić, bo skoro w tej innej stronie on. No ale on właśnie zmieni to, nie? On zmieni, więc zginie. A w ten sposób. To... No, okay. On zmieni swoją. Mhm. No dlatego mówiłem, że jak wróci, to zaraz zginą z tą partnerką i z tym dzieckiem. Mhm. I w, w tej linii czasowej to nie nastąpi, nie? więc jeszcze bardziej yy, skomplikuje. Ale ja właśnie totalnie nie rozumiem tej końcówki, gdy doktor dzwoni do swojej przeszłości. No i co, on dzwoni do siebie w tym czasie czy na innej strunie? E, no moim zdaniem to są odbicia, tak? Więc to nie robi większej różnicy. To jest po prostu jak gdyby. Ja, ja trochę widzę te struny, jak masz te takie historyjki animowane, gdzie kartkujesz coś, nie? I na przykład na rogach ze No bo tu jest tak powiedziane, że każda struna jest tam o 5 sekund czy o, o, o chwilę dalej. No właśnie. Więc w ka ale na każdej zobacz. strunie następują te same wydarzenia, ale kawałek dalej. Więc powiedzmy, między struną 1 a 2 ta różnica jest niewielka, ale między 1 a 1000 już jest dużo większa. Więc z tysięcznej struny, jak zadzwonisz do pierwszej, jeśli znajdziesz drogę na połączenie, to. Łączysz się z kimś sprzed, nie wiem, mhm. miesięcy, lat, dni, nie, więc możesz coś zmienić. Więc w sumie jak doktor dzwoni do siebie, to jak to może robić na swojej strunie? Musi to zrobić na innej. A jeszcze dokończę, tylko ten jeden doktor dzwoni do siebie. Na wszystkich innych strunach ta rozmowa nie nastąpiła, Ale no... bo tam samolot się rozbił. Tutaj to było konsekwencją tego, że samolot się nie rozbił. Tak, Pani ale właśnie zobacz. Doktor Rachel Weeding <śmiech> zadzwoniła do ojca dlatego, że świat zaczął się rozpadać, bo nie rozbił się samolot. W innych światach to nie nastąpiło. Więc to jeszcze bardziej komplikuje sprawę, ta jego rozmowa z sobą z przeszłości, bo to jest gigantyczna zmiana w tym świecie, gdzie inne struny wcale tak nie drgają. Ale ja to właśnie <śmiech> widzę tak, że y, ta maszyna, nad którą pracuje Weeding jest w dużej mierze za, za, za, za, za problemu, nie? Że y, albo... Y, może być tak. Albo rzeczywiście ona coś namieszała, albo, y, że ta maszyna jest jednak nieistotna, ale to będzie drugi scenariusz. W każdym razie y, coś na jednej stronie się dzieje, co wpływa na drugą, na trzecią, na czwartą, y, co wpływa na to, że y, y, Perry, pilot statku samolotu przepraszam dowiaduje się, że już wszyscy nie żyją na jednej strunie i że ma zginąć, on nie doprowadza do tej katastrofy przez co generuje rozmowę córki tutaj Whiting z starszym doktorem Whitingiem. Co generuje fakt, że on wykorzystuje ten numer z tego eksperymentu i łączy się być może z inną struną. I tak naprawdę on w tym momencie nie może tego powstrzymać. Tak, oni mogą sobie gdybać, ale to już jest yy, to jest jak domino, nie? że każdy kolejny klocek po prostu przewróci następny. Czy tam jest powiedziane, że to musi się rozwalić, nie? że świat musi się rozwalić, ale że może mogą wtedy nastąpić dwie rzeczy, albo jak, tak jakby reset, albo koniec, nie? Mm -hmm. Tylko że on musi wyłączyć maszynę chyba, żeby ten reset nastąpił. Ale jeszcze jedna rzecz, w sumie, ale sekunda, może Ale tak, sekundę, jeszcze zobacz, że... tylko o co dobra, chodzi. Dobra, jedź Bo dalej. Yy, być może z punktu widzenia tutaj e, tej logiki, gdyby Whiting podszedł do sprawy naukowo, czyli zadzwoniłby do siebie młodszego, podałby ten swój kod tam etc., żeby przekonać samego siebie, co i jak i po prostu kazał wyłączyć maszynę, to być może proces by się zatrzymał i doszłoby do twardego restartu, tak jak on tam powiedział, nie że po prostu ludzie nie będą tego pamiętać. Ale co się stało? Przez to, że w ramach tej rozmowy on poczuł, że... E, Boże, i teraz znowu, a o tych emocji, mam łzy w oczach trochę. E, Whiting poczuł, że skopał swoje życie, tak, że zmarnował wszystko, że zniszczył wszystko, co mógł, że się poświęcił badaniom, które może i w jakiś tam sposób przyniosły efekt, ale taki efekt, że zaraz może Ziemia eksplodować e, i wszystkie Ziemie, i w ogóle wszystko. E, więc e, zniszczył swoje życie osobiste, a być może to też do zniszczenia świata. E, no to właśnie to go zmieniło i prowadziło do tego, że on zmienił siebie z przeszłości, nie? Z tej wcześniejszej struny, że on kazał hmm. sobie dbać może tak o rodzinie być? i być może w związku mhm. z tym, że on przez całe życie był tym bucem nastawionym tylko na siebie i na te swoje badania, to być może już sama ta rozmowa była na tyle e, mocną zmianą, że tamten świat, tamta struna eksplodowała natychmiast po prostu. Nie, że tamte. Może tak być, chociaż ja nie sądzę, wiesz, bo przy, je, je, gdybyś ty zadzwonił, nie wiem, nie wiem jak patrzysz na swoje życie przeszłe, ale wydaje mi się, że gdybym ja miał możliwość skontaktowania się z 20-letnim mando i, i bym próbował mu dotrzeć do rozumu, to bym nie dotarł. <grywa> bo tamten mando był za głupi na, wiel na wielu płaszczyznach i gdybym ja próbował coś zmienić, stary, nie rób tego, bo to jest bez sensu, to, to on by powiedział, spadaj, dziadzie, co ty tam wiesz, nie? Tak, takie mam no wrażenie. Ja no może, a, a tutaj mamy, no, no dobra, ale tu mamy skrajnego skrajnego <grywa> chama, nie? Ja podejrzewam, że on raczej... By, ale skrajnego by, by, chama, by dla którego całym Pod życiem jest ta maszyna, siebie. tak? I nagle ktoś do ciebie dzwoni z przyszłości, no. Ale myślę, żeby siebie nie zmienił, tak myślę, podejrzewam. Myślę, żeby nie zmienił. Ale wiesz co, ja jeszcze o jednej mhm. teorii pomyślałem. Może ta maszyna spowodowała powstanie multiwersum. Wcześniej była jedna struna, a uruchomienie tej maszyny spowodowało rozdzielenie na wiele strun. I, i teraz, gdy nasz bohater dzwoni do tego momentu, to on resetuje multiversum, czyli taki, wiesz, kryzys na nieskończonych uh -huh. ziemiach, nie? Powstaje znów jedna linia. Bo ja, ja miałem z tym problem też tutaj, nie wiem, czy to wyraźnie powiedziałem, że nasz bohater dzwoni do siebie z przeszłości, ale zakładałem, że w każdej strunie jest gdzieś bohater z przeszłości, który tę maszynę uruchomił. Uh -huh. I teraz to, że jeden zadzwonił i sprawił, że maszyna zostaje wyłączona, to nie sprawia, że na milionie czy nieskończonej wersji innej stron maszyna nadal działa. Ale na nie, ale to, to sprawia, że Aj. na tej jednej jak gdyby nie dojdzie do wygwy, co sprawi, że na drugiej nie dojdzie do wygwy, i tak w nieskończoność można też, nie? Aha, no też można. No, no I w ten sposób, tak. jak dojdziesz że do pętli, prostu... to ostatecznie wszystkie no. wygwy zostaną anulowane. No to będzie jakiś tam proces nieskończony, <śmiech> z nieskończonych etapów, ale właśnie w ten sposób to będzie działać. Ale ja też pomyślałem, że właśnie jeżeli to prawda, to być może gdyby on nie ingerował w siebie, tylko po prostu doprowadził do zakończenia, to by zresetował świat. Ale druga moja myśl była taka, a może to wcale nie ta maszyna, może to po prostu jest wiesz, jakiś tam element układanki, ale jedyne co się teraz dzieje, to oni doprowadzają do kolejnej e, e, wygry. Tak, tylko, no, dużej. Mm. <laughs> no kurczę. E... Jest to fajne, jest to fajne, bo możemy tak gadać i gadać i stuć teorie i, i, i w sobie ten, ten serial na etapie jednego sezonu jest, jest w sumie ciekawy, fajny I, i podejrzewam, że jakbyśmy się spotkali na żywo, to moglibyśmy dyskutować i dyskutować. Ja teraz mam obawy, co będzie dalej, bo Mam faktycznie trochę skojarzenia z Dark. Może nie jakieś bardzo duże, bo tam jednak to było trochę inaczej, ale, ale trochę mam i podejrzewam, że kolejne sezony mogą komplikować tę sprawę i zaczynać jeszcze bardziej się zagłębiać i wyjaśniać, i dostajemy, dostaniemy taki, wiesz, skomplikowany skomplikowaną historię podróży w czasie, tak jak w Darek właśnie, mhm. tylko, że w Darek to się komplikowało, komplikowało i komplikowało, ale e, miało sens cały czas, nie? Było z głową mhm. fajnie zrobione i widać było, że z pomysłem od początku do końca e, no trochę mam obawy, bo jeśli to faktycznie był plan tam w, tym, w tej francuskiej wersji, no nie wiem, no ona już wyszła, więc, więc to są takie trochę bez sensu pytania, bo na nie już są odpowiedzi gdzieś. No to, to, to następne sezony mogą być nadal ciekawe. Trochę się obawiam, żebyśmy, wiesz, nie dostali losta, gdzie jednak nie było aż takiego pomysłu i, i, i, i to się pisało na bieżąco mhm. I, i, i tak jak pierwszy sezon zadawał dużo fajnych pytań i właśnie był taki, że można było snuć teorie, dyskutować tak, gdy te teorie zostały rozwiązane lub nierozwiązane, to, to trochę tam jednak nie do końca satysfakcjonujące zawsze było. Mhm. Ja ci powiem, że nie widzę opisu odcinków drugiego sezonu bo tak sprawdziłem teraz, ale nie ma ich po prostu więc trudno to stwierdzić jak ten drugi sezon francuski wygląda no ale ja i tak czekam, Nie, mnie się to podoba i e, jeżeli to będzie kontynuacja to zakładam, że jednak jakiś tam pomysł był, jeżeli to będzie po prostu nowa opowieść tylko też w konwencji e, z, tworzących jakąś tam większą narrację takich połączeń to też jestem na tak, a jak to będzie coś innego to i tak chętnie sprawdzę e, no bo na razie daję zaufania tak po tym pierwszym dobrym sezonie mhm. tak jest tak jest i ja wiem, że moja wersja z przeszłości mówiła, że może to zmontuje, ale moja wersja z przeszłości nie spodziewała się, że ten podcast będzie trwał półtorej godziny. Także wersja teraźniejsza mówi chyba sam se to montuj. A moja wersja z przeszłości myśli, że nie nagrywamy tej chyba strefy spoilerowej. Chociaż nie wiem skąd to wiem, może mi się przyśnił. Ciekawe co mówią wersje czerego.. W sumie moja wersja z przeszłości zadała Jerry mu pytanie, co chcesz montować? Calls czy inny podcast? A że Jerry przecież i tak by nie chciał Calls przesłuchać, to myślę, że wszystkie moje wersje podjęły właśnie decyzję, kto montuje Calls. Myślę, że moje wersje wstrzymają się od głosu i tym samym jednogłośnie przegłosowałeś <laughs> tę sprawę. Ja tylko jeszcze powiem, że siadając do tego serialu, pomyślałem sobie, jak to będą takie krótkie antologie, a znaczy jak to dzieje antologia z krótkimi odcinkami, to może któryś odcinek mnie zainspiruje, żeby zrobić coś podobnego, e, tylko tak między nami, nie, tak po prostu po polsku, ale potem jak zobaczyłem, mhm. jaką ten serial ma skalę, pomyślałem sobie, nope, nie ma opcji, bym to montował 3 lata. nie. O. No nic, dobra, to e, dzięki serdeczne, e, Mando, za rozmowę. Ja ci również dziękuję. A właśnie Mando, czy twoja wersja z przyszłości e, czyta Gideon Falls? <laughs> Wydaje mi się, że żadna moja wersja nie czyta Gideon Falls. Ale, no nie wiem, nie wiem, może, może któraś mnie zaskoczy. O, tylko to wtedy może spowodować wyrwę w czasie, to może lepiej nie. No nic, dobra. To tylko tak na marginesie. A co, za tydzień Gideol Falls? Na której ze strun czasowych? Eee, nie wiem, prędzej eee, widzę wizualizację spirali. <laughs> o, dobra, to... Dobrze już podziękowałem, więc teraz dziękuję słuchaczom i słuchaczkom z przeszłości, teraźniejszości, przyszłości i tradycyjnie już. Mam nadzieję, że na każdej stronie tradycyjnie życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, Ej, ręce mi się rozciągają, nawiedzonym i nogi też, podcaście. W głowie, że coś innego mi się rozciąga, już nie chciałem tutaj takich żartów robić. O. Jak to już zaklepałeś ręce i nogi. Um. Że główka, Dobre, a głowa. To. No, no, ta główka tak.